2 lutego 1454 roku królewna wyruszyła do Polski. Odprowadzali ją dygnitarze austriaccy i czescy, głównie uczestniczący w rokowaniach wrocławskich. Z Węgrów obecny był Władysław Hunyadi, starszy syn przywódcy Stronnictwa Narodowego. W Cieszynie wysłannicy brata mieli przekazać narzeczoną poselstwu polskiemu. Ci się jednak spóźnili i Elżbieta musiała czekać na przyszłych poddanych około godziny. Dwa dni odpoczywano, a potem wyruszono przez Oświęcim i Skawinę. Tam przybył goniec Kazimierza z rozkazem, aby orszak zatrzymał się na trzy dni, gdyż w Krakowie nie zostały jeszcze ukończone przygotowania do ceremonii ślubnych. Podobno jednak Kulewna obawiała się, czy nie grozi zerwanie zaręczyn. Król z matką, trzema piastami śląskimi, dwoma arcybiskupami, trzema biskupami i z wielką grupą innych dostojników – oraz licznie zebrane duchowieństwo, szlachta i mieszczanie witali Elżbietę przed wjazdem do Krakowa. Pogoda nie sprzyjała uroczystościom, gdyż cały dzień padał deszcz. W związku z tym bardzo kosztowny strój Kazimierza ze złotogłowiu przemógł doszczętnie. Podobnie nieefektownie wyglądała przesadna w przepychu, długoż odzież polskich dostojników. Po powitaniu przez podanie rąk królowa matka zaprosiła narzeczoną syna do swego powozu. Wjazd do miasta przy odgłosie trąb trwał kilka godzin i zakończył się wieczorem. Na Wawelu Elżbieta udała się najpierw do katedry, u której wrót powitał ją kardynał Oleśnicki. Później odbyła się na zamku uczta. Następnego dnia, 10 lutego, trwała przez wiele godzin sprzeczka, kto ma udzielić ślubu, prymas, Jan Odrowąż, Sprowski czy kardynał. W rezultacie postanowiono, że obrządku dopełni powszechnie czczony legat papieski Jan Kapistran. Okazało się jednak, że przyszły święty, nie znając ani języka polskiego, ani niemieckiego, nie może zadawać pytań oblubieńcom. W związku z tym Oleśnicki, króla Kazimierza i królewne Elżbietę połączył związkiem małżeńskim. Następnie w pewnym pośpiechu, ponieważ zrobiło się bardzo późno, prymas namaścił i ukoronował nową monarchinię. Potem przez osiem dni ucztowano i tańczono. Mówiono, że pan młody jest nieco markotny, gdyż żona nie była ładna. Po dziewięciu dniach odprowadzający Elżbietę Orszak opuścił Kraków. 6 marca Rakuszanka zrzekła się praw dziedzicznych do arcyksięstwa austriackiego. W chwili ślubu Kazimierz miał 27 lat, a jego oblubienica około 18. Elżbiety nie uważano za urodziwą, natomiast odznaczała się ona świetnym zdrowiem i w czasie swego długiego życia bardzo rzadko chorowała. Do nowego środowiska dostosowywała się powoli, choć z czasem zintegrowała się z nim zupełnie. Podobno stosunkowo długo mówiła łamaną polszczyzną. W nawiązywaniu kontaktów z poddanymi przeszkadzała Elżbiecie ogromna duma i przeświadczenie o wyjątkowym znaczeniu królewskiego pochodzenia. Stosując dzisiejszą terminologię należy ją określić jako legitymistkę ze względu na poglądy dotyczące uprawnień do tronów, którymi władali kiedyś jej przodkowie. Jak pisał Długosz, nie pamiętała, że nie inaczej niż inni ludzie monarchowie także powstali z błota. Lubiła określać siebie jako wnuczkę cesarza, córkę, siostrę i żonę królów. A na starość wyliczała poza tym, ilu jej synów nosi korony. Z pogardą odnosiła się do wszystkich gorzej urodzonych, ale jeszcze bardziej okazywała to ludziom zajmującym niższe szczeble drabiny społecznej. Wiele lat później w Konstytucji Radomskiej, ograniczającej dostęp plebojuszom do godności duchownych, powoływano się na wolę i zdanie królowej Elżbiety. Natomiast gorąca wiara w pewnym stopniu ułatwiała Rakuszance nawiązywanie kontaktów ze społeczeństwem. Będąc prawowierną katoliczką, szczerze i głęboko nie lubiła prawosławia oraz husytyzmu. W ciągu życia dokonała wielu pobożnych fundacji i gorliwie wyszywała ornaty dla katedry krakowskiej i innych kościołów. W chwili jej przybycia na Wawelu dominował kult świętego krzyża, a klasztor na Łysej Górze pierwsi Jagielonowie mieli w szczególnie wielkiej czci – Natomiast nowa Monarchini przyczyniła się do rozwoju kultu maryjnego, który w tym czasie był ożywiony na Węgrzech. Pod wpływem Elżbiety w 1474 roku cała rodzina królewska uprawiała pobożne praktyki i umartwienia w Częstochowie, a wśród jej dzieci specjalne nabożeństwo do Najświętszej Marii Panny żywili Aleksander i święty Kazimierz. Wiadomo na przykład, że ten ostatni wraz z matką szczególnie lubił hymn Omni die Dik Marie. Póki żyje, niech Maryje co dzień wielbi dusza. W 1504 roku, gdy Elżbieta była już sędziwą matroną, została napisana w jej imieniu, nie wiadomo w jakim stopniu przy jej udziale, instrukcja o wychowaniu spodziewanego wnuka. Wśród licznych ciekawych myśli znajduje się tam i oczekiwany postulat, aby dziecko stale miało przy sobie książkę z opisem pochwał Najświętszej Maryi Panny. Przez wiele lat królowa mało interesowała się polityką, i nie można dopatrzeć się jej wpływu w zakresie istotnych dla kraju wydarzeń. Była jednak dobrą matką i w miarę jak jej dzieci podrastały, zaczynała wypowiadać się w sprawach dotyczących ich losu. Potrafiła wówczas walczyć o realizację swych zamiarów i nieraz przeforsowywała własne stanowisko w doniosłych, a kontrowersyjnych zagadnieniach międzynarodowych. W rezultacie przyczyniła się do nadania polskiej polityce charakteru dynastycznego. Pamiętać poza tym należy, że niezależnie od osobistej aktywności monarchini, odziedziczone przez nią po Habsburgach i Luksemburgach prawa, służyły jakielonom jako uzasadnienie wielu posunięć dyplomatycznych, zmierzających w kierunku umocnienia wpływów dynastii na południe od Karpat. W osobie Elżbiety Polska miała piśmienną monarchinię. Jednak pomimo, że królowa górowała wykształceniem nadmówiącym po polsku i rusku Kazimierzem, nie ma dowodów, że znał litewski, była uległą i posłuszną żoną. Król cechował się zresztą bezpośredniością obcowania i dobrotliwością, choć słynął także z ogromnego uporu. Poza tym był wytrwały i energiczny. Dla żony duże znaczenie musiał posiadać fakt, że zupełnie nie pił. Pożycie ich układało się na ogół zgodnie. W XVI wieku Strejkowski pisał, że Kazimierz małżonkę swą nad obyczaj miłował, a ona także jego. Elżbieta najczęściej towarzyszyła mężowi w licznych podróżach po kraju i z biegiem lat zdobywała na nie coraz większy wpływ. Jedynym znanym zgrzytem w ich małżeństwie była wizyta Zofii, żony Eryka, księcia szczecińskiego, która w 1461 roku przyjechała wstawić się za mężem u Jagielończyka. Księżna zrobiła na Kazimierzu ogromne wrażenie i, jak pisał Długosz, powiadają, że król rozmyślał nieraz o jej wdziękach i dowcipie. Znane są publicznie wypowiadane narzekania monarchy na los, że ma już żonę i nie może poślubić Zofii. Niemniej spotkanie to zakłóciło na krótko jedynie wieloletnie zgodne pożycie małżeńskiej pary. Bez większych konfliktów układało się także współżycie rakuszanki ze swarliwą i wybuchową teściową. Obie królowe, stara i młoda, jak je nazywano, nieraz wspólnie przebywały na Wawelu lub podróżowały. Wydaje się, że Elżbieta początkowo była wyraźnie zdominowana przez Zofię, ale z czasem, w miarę jak tamta starzała się, w dużym stopniu wyzwoliła się spod jej kurateli. Monarchini nazwana później matką Jagielonów była bardzo płodna. Choć pierwszy syn, ochrzczony na cześć dziadka Jagieły, a może i osnutego nimbem legendy Stryja Warnyńczyka, imieniem Władysław, urodził się dopiero w dwa lata po ślubie, 1 marca 1456. To odstępy pomiędzy przychodzeniem na świat jego rodzeństwa były zazwyczaj krótsze. 21 września 1457 roku Rakuszanka powiła królewne Jadwigę. 3 października 1458 Królewicza Kazimierza. 27 grudnia 1459 Królewicza Jana Olbrachta. 5 sierpnia 1461 Królewicza Aleksandra. 6 maja 1464 Królewne Zofie. 9 maja 1465 królewne Elżbietę, 1 czerwca 1467 królewicza Zygmunta, a 27 kwietnia 1468 królewicza Fryderyka. Porody często odbywały się na Wawelu, a dzieci zazwyczaj chrzcili biskupi krakowscy. O losie oczekującym małych królewiczów zasięgano opinii astrologów, którzy np. Władysławowi przepowiadali świetną przyszłość. Chrzest każdego potomka był wydarzeniem dworskim jak pisze długoż po przyjściu na świat królewny Zofii, na uświetnienie wydano igrzyska publiczne i nagrody wyznaczone zwycięzcom rozdawano. Większość dzieci chowała się zdrowo, a jedynie mała Elżbieta przeżyła tylko rok. Mieszkając stale na Wawelu, królowa zwykle towarzyszyła mężowi w jego podróżach po kraju. Szczególnie często odwiedzano Litwę, gdzie Kazimierz, prócz rozstrzygania różnych spraw publicznych, z zapałem polował. Nieraz spędzano w Wielkim Księstwie Boże Narodzenie. Czasem Elżbieta, wyprzedzając małżonka, przyjeżdżała z dziećmi wcześniej i tam oczekiwała króla. Głównym miejscem pobytu było Wilno, choć niekiedy dwór przebywał także w Grodnie. W Zamku Grodzieńskim spędzano na przykład Boże Narodzenie w 1465 roku, gdyż w stolicy panowała zaraza. W 1470 roku para monarsza odbyła podróż inspekcyjną miast nadgranicznych Połocka, Witebska i Smoleńska. W Polsce królowa bardzo często odwiedzała Niepołomice, Wiślicę, Łęczyce, Nieszawę, Brześć, Kujawski, a nieco rzadziej Lwów i Poznań. W czasie, gdy Jagiellończyk brał udział w obradach Sejmu w Piotrkowie, Elżbieta zatrzymywała się nieraz w Radomiu. Nie towarzyszyła jednak mężowi podczas dwóch jego wizyt w Gdańsku i nigdy nie widziała Bałtyku. Znała natomiast niektóre miasta odzyskane w wojnie trzynastoletniej. W 1454 roku mieszkała na przykład w Nieszawie i często przyjeżdżała na zabawę i tańce do Torunia, gdzie przebywał Kazimierz. Osobisty dwór królowej nie był wielki. Miała przy sobie kilka dam, wśród nich hrabinę Annę Cylejską, żonę kuzyna zamordowanego przez Huniadiego. Z pozostałych pań najbardziej znana była Dorota, wdowa po kanclerzu Janie Koniec Polskim która pomagała Elżbiecie wychowywać dzieci. Na dworze Rakuszanki dominowały Polki, ale było też kilka Niemek, w związku z czym krzyżacy mieli tam swoich szpiegów. Sprawy finansowe monarchii nie wyglądały źle. W 1456 roku musiała nawet zastawić krakowskim kupcom suknię obszytą perłami. Stąd też skromne były posagi królewien, z których wypłacaniem w dodatku dwór Wawelski zalegał. Zresztą sama królowa również nie otrzymała od brata ustalonych we Wrocławiu sum i dopiero w latach 1471-72 część przysługujących jej należności wypłacił Fryderyk III. Kazimierz przyznał Elżbiecie początkowo w użytkowanie dobra, koło i opoczno, a po śmierci teściowej otrzymała dalszy kompleks królewszczyn. W rezultacie akt oprawny Rakuszanki z 1461 roku Obejmował Korczyn z Wieślicą i Żarnowcem, Radom z Jedlnią i Koziennicami, Chęciny z Radoszycami, Łobzów, Łęczyce, Przedecz z Kłodawą, Konin, Pyzdry, Nowrocław oraz Cła Radziejowskie i Słońskie. I stał się wzorem do analogicznych nadań na rzecz następnych kulowych polskich. Kiedy w 1457 roku Elżbieta towarzyszyła mężowi w podróży do Piotrkowa, gdzie odbywały się obrady Sejmu, Nadeszła wieść o nagłej śmierci jej brata, która nastąpiła 23 listopada 1457 roku. Po wyjeździe siostry młodziutki król nadal toczył walki z Partią Narodową na Węgrzech. Zostali wówczas zabici najbliższy doradca i krewny pogrobowca Ulryk Hrabia Cylejski oraz aktualny przywódca opozycji Władysław Huniadi. Mając lat 17 król postanowił się ożenić. Zaręczył się więc z królewną francuską Magdaleną i udał się do Pragi, aby oczekiwać jej przybycia. Tam właśnie nagle zmarł i podejrzewano, że został otruty jabłkiem przez żonę Jerzego z Podjebradu. Elżbieta wierzyła później, że do śmierci tej przyczynił się również młody Maciej Huniadi, brat Władysława. Na wieść o zgonie narzeczonego jadąca doń Magdalena wróciła do ojczyzny, gdzie poślubiła Gastona hrabiego de Foix. W Polsce para królewska odprawiła w Sandomierzu egzekwie żałobne po pogrobowcu. W następstwie niespodziewanej śmierci bezdzietnego Władysława powstał problem dalszego losu ziem rządzonych przez niego. Ponieważ wówczas w Austrii wewnątrz rodzinne umowy wyłączały kobiety od dziedziczenia, ziemię arcyksięstwa zajął Fryderyk III. Natomiast w pozostałych krajach do władzy doszły ugrupowania narodowe – Dzięki czemu królami zostali Jerzy z Podjebradu, Czechy, i młody Huniadi, Maciej, który przybrał nazwisko Korwin, Węgry. O spadek po pogrobowcu upomniała się jednak jego siostra Anna, a jej mąż wkroczył nawet z wojskami do Czech. Natomiast Kazimierz Jagiellończyk, zajęty trudną wojną z krzyżakami, nie mógł sobie pozwolić na dochodzenie ewentualnych praw żony. Nie zareagował więc, kiedy w roku następnym stronnictwo habsburskie zaproponowało mu koronę św. Wacława. Kolowa była bardzo dobrą matką. Synów najwięcej kochała Olbrachta, który nosił imię jej ojca, Albrechta, i miał typową, wystającą wargę Habsburgów i w ogóle najbardziej przypominał jej własną rodzinę. Podobno stosunkowo mniej lubiła Władysława i Aleksandra. O uczuciach Elżbiety do królewien nie przetrwały żadne wiadomości. Z dziećmi mówiła po polsku, nawet najstarsza córka Jadwiga zupełnie nie znała niemieckiego, ale przykazała im swój światopogląd, silne poczucie dynastyczne i głęboką religijność. Jest charakterystyczne, że synowie Rakuszanki do końca życia mieli na swych wielkich pieczęciach herby habsburskie, a Zygmunt, nawet jako człowiek sędziwy, kazał zdobić krużganki Wawelu medalionowymi portretami swych cesarskich przodków. Królewny pozostawały całkowicie pod opieką matki, uczono je czytać i być może początków łaciny. Najstarsza z sióstr, Jadwiga, miała zainteresowania literackie i napisała dzieje rodziny swego męża. Wychowawczynią dziewcząt była Dorota Koniec Polska, synowa Piastunki ich ojca. Natomiast na edukację synów wpływ Elżbiety był niewielki. Mieli oni dwóch opiekunów, jednym był kasztelan Stanisław Szydłowiecki, który uczył ich rycerskiego rzemiosła. Wiadomo, że Władysław... Zaczął już jeździć konno, mając 6 lat. Od 1 października 1467 roku, kiedy rodzice wyjechali na Litwę, drugim wychowawcą królewiczów został 42-letni kanonik Jan Długosz. Pełniąc od 16 roku życia różne funkcje przy osobie kardynała Oleśnickiego, został na zawsze jego wiernym wielbicielem. Był scholastykiem o szerokich horyzontach i dużym wykształceniu. Odbył pielgrzymkę do ziemi świętej, od wielu lat pisał swą wielką kronikę i miał w dorobku literackim kilka łacińskich utworów. Był niezmiernie skrupulatnym i sumiennym badaczem przeszłości. W związku z czym na przykład nauczył się specjalnie czytać po rusku, aby rozumieć latopisy pisane w tym języku. W chwili, gdy długoż objął opiekę nad królewiczami, najstarszy z wychowanków Władysław miał 12 lat, a najmłodszy Aleksander 6 Ulubieńcem kanonika był najzdolniejszy z chłopców Kazimierz, o którym wiadomo, że lubował się w kaligraficznym piśmie. Nie są znane stosunki łączące Długosza z królową, jednak jej faworyta Olbrachta cenił podobno stosunkowo mniej niż pozostałych wychowanków. Królewicze chowani byli surowo, choć późniejsze przekazy na ten temat są nieraz przesadzone. Nauczycielowi swemu okazywali zawsze wielki szacunek. Wyrobił on w nich patriotyzm i zmysł historyczny. Nauczył mówić, pisać i czytać po łacinie oraz wygłaszać oracje w tym języku. Młodzi jagielonowie rzadko towarzyszyli rodzicom w ich podróżach po kraju. Królewicze przebywali głównie ze swym wychowawcą w Krakowie, czasami także w Tyńcu, Nowym Sączu lub w Lublinie. Koniec tej edukacji następował w wieku 15 Jan Olbracht, 17 Kazimierz lat, kiedy to król zabierał synów od Długosza na swój dwór, i wdrażał ich u swego boku do zajmowania się sprawami publicznymi. W 1461 roku niewiele raczej interesująca się wtedy polityką Elżbieta została wciągnięta w słynne, a tragiczne wydarzenie. Kazimierz przebywał wówczas poza Krakowem ze względu na wojnę z Krzyżakami, a na Wawelu mieszkały obie królowe, Teściowa i Synowa. O emancypacji tej ostatniej świadczy fakt, że właśnie do niej z pominięciem Sonki zwrócili się poddani w powstałym sporze. Magnat Andrzej Tęczyński pobił mianowicie rzemieślnika Klemensa, który nie przygotował mu na czas zamówionej zbroi. Wieść o tym wydarzeniu spowodowała ogromne oburzenie mieszczan. Wieczorem rajcy udali się do Elżbiety, a ta obu stronom kazała się uspokoić i przyrzekła, że sama nazajutrz sprawę rozsądzi. Dworzanie proponowali, aby rajców aresztować, ale królowa ich nie posłuchała. Wysłała natomiast gońca do Tęczyńskiego, który zachowywał się wtedy prowokacyjnie, nie radziła można władcy opuścić miasto. Następnego dnia, 16 lipca 1461 roku, temperatura nastrojów mieszczan wzrosła do tego stopnia, że butny magnat został zamordowany w zakrystii kościoła franciszkanów, gdzie próbował się ukryć. Wkrótce potem królowa urodziła Aleksandra. Po powrocie Kazimierz Jagiellończyk trzykrotnie zwoływał sądy, które ostatecznie skazały na karę śmierci dziewięciu mieszczan, w tym burmistrza i czterech rajców. Elżbieta wstawiła się za jednym z nich, Jarosławem Szurlejem i nawet osobiście udała się do domu Tęczyńskiego, prosząc o zgodę na zmianę kary. Rodzina zmarłego nie uwzględniła prośby monarchini i 15 stycznia 1462 roku wszyscy skazani zostali ścięci. Upokorzenie się wyniosłej rakuszanki w celu ratowania życia zwykłego mieszczanina było prawdopodobnie następstwem jej głębokiej pobożności. Niektórzy autorzy sądzą, że dodatkowym czynnikiem mogła być wspólnota językowa zachodząca pomiędzy córką Habsburgów, a znaczną częścią ówczesnego patrycjatu krakowskiego, który wywodził się z Niemiec. 19 października 1466 roku podpisano w Toruniu pokój z krzyżakami, mocą którego Polska odzyskała Prusy Królewskie po 13 latach walk. Zakończenie wyczerpującej wojny... Umożliwiło zainteresowanie się sprawami południowych sąsiadów, gdzie panowali królowie Husyta Jerzy z Podjebradu w Czechach i katolik Maciej Korwin, dawnych Uniadi na Węgrzech. Pierwszy z nich początkowo miał duże osiągnięcia w umacnianiu pozycji międzynarodowej swego kraju, ale później sytuacja jego zaczęła się komplikować. W listopadzie katoliccy magnaci zawiązali przeciw Jerzemu związek, a 23 grudnia 1466 roku Papież rzucił nań klątwę. Podjebrat i jego przeciwnicy usiłowali pozyskać poparcie Polski. Antychusycko nastawieni wielmoże Czescy apelowali wręcz o przyjęcie przez Jagielańczyka korony św. Wacława. Nie tylko dla dobra religii katolickiej, ale i dlatego, że najjaśniejsza królowa, żona waszej królewskiej mości, jest naszą prawdziwą dziedziczką. Legat papieski Rudolf specjalnie wzywał Rakuszankę, aby pomściła śmierć brata. Apel ten pokrywał się z osobistymi poglądami Elżbiety, która swą działalność polityczną rozpoczęła właśnie od utrudniania zbliżenia polsko-czeskiego, kiedy w 1460 roku wrodzy Jerzemu Wrocławianie zwrócili się do niej z wezwaniem, aby przeszkodziła w spotkaniu męża z podjebradem. Postawa królowej była popularna wśród magnatów małopolskich, natomiast ziemianie wielkopolscy darzyli pewną sympatią husytów. W miarę zaostrzenia się sytuacji politycznej stawało się coraz bardziej prawdopodobne, że najstarszy syn Elżbiety uzyska koronę czeską. Proponowali ją jakielonom katolicy, ale i Jerzy chciał uczynić Władysława swoim następcą z pominięciem własnych dzieci. Polityka Kazimierza zmierzała jednak do objęcia rządów nad Wełtawą za zgodą obu partii, gdyż zdawał sobie sprawę, że przyjęcie jej z rąk jednej będzie oznaczało uciążliwą wojnę z drugą. Wobec neutralnej postawy Polski przywódcą obozu katolickiego stał się Maciej Korwin. Ten wielki wódz miał kompleks swego niekrólewskiego pochodzenia i w związku z tym stale ubiegał się o rękę córki jakiegoś uznanego monarchy, napotykając zresztą w tych staraniach bardzo duże trudności. Akcje antychusyckie traktował początkowo jako okazję do umocnienia swojej pozycji międzynarodowej. W kwietniu 1468 roku jego wysłannik Czech, Protazy, biskup Ołomuniecki, zjawił się na Wawelu, proponując potrójny alians austriacko-węgiersko-polski. Tron czeski miał przypaść Jagielonom, a zyskiem Macieja byłoby otrzymanie ręki królewnej Jadwigi, której młodszą siostrę Zofię miał poślubić Maksymilian Habsburg, dziewięcioletni syn cesarza Fryderyka III. W ten sposób Korwin stałby się od razu krewnym dwóch liczących się dynastii. Królewny miałyby przekazać swym mężom prawa matki, młodsza do Austrii, a starsza do Węgier. Gdyby Maciej i Maksymilian nie mieli potomków, Austrije i Węgry odziedziczyliby Jagielonowie. Projekt wydania córki Zakorwina, niedawnego poddanego jej ojca i brata, spotkał się z gwałtownym sprzeciwem Elżbiety, która z pogardą i oburzeniem wykrzykiwała — Maciej to chłop, pies, wołoch, niegodzien jej! Chętnie natomiast... Widziałaby zbliżenie z Habsburgami. W rezultacie Kazimierz odmówił wydania Jadwigi za króla węgierskiego, a nie wypowiedział się w sprawie ewentualnych zaręczyn Zofii z Maksymilianem. Odmowę osłodzono tym, że Protazy został ojcem chrzestnym królewicza Fryderyka, który się właśnie urodził i otrzymał imię swego cesarskiego wuja. Ponieważ Jagielonowie nie przyjmowali korony ofiarowanej przez katolików, to obóz ten wybrał na króla Czech Korwina, który rozpoczął wojnę z Podjebradem. 16 czerwca 1469 roku Maciej znów poprosił o rękę królewnej Jadwigi. Ponownie odrzucony zaczął się wówczas, także bezskutecznie starać o rękę cesarzówny Kunegundy. Z kolei Husyci proponowali królewiczowi Władysławowi tron po śmierci Podiebrada wraz z ręką jego córki Ludmiły. Dwór Polski następstwo to skłonny był przyjąć, ale sprawę małżeństwa pomijał zupełnym milczeniem, w czym znów przejawiły się wpływy Elżbiety, oburzonej nikczemnym pochodzeniem panny, wychowanej w dodatku w błędach kacerskich. Natomiast 20 października 1470 roku Polska zawarła przymierze z cesarzem i Fryderyk III jako dziedzic Austrii zobowiązał się wypłacić posad Elżbiecie, co rzeczywiście później uczynił. Omawiano także ślub Władysława z arcyksiężną Kunegundą i jednej z królewien z Maksymilianem. Po śmierci Jerzego z Podjebradu, 22 marca 1471 roku czeski Sejm elekcyjny rozpatrywał kandydatury królewicza Władysława, Macieja Korwina, szwagra Rakuszanki, Albrechta Saskiego, męża jej siostry Anny, Habsburgów i jednego z synów zmarłego króla. Tylko dwaj pierwsi kandydaci mieli szansę wyboru. Poseł Polski Dobiesław, wojewoda lubelski, w swoim przemówieniu przypomniał zarówno prawa matki Jagiellona, jak i powoływał się na wspólnotę słowiańską. 27 maja najstarszy syn Elżbiety został wybrany na króla Czech. 9 czerwca poselstwo z Pragi oficjalnie poinformowało Władysława o przyznaniu mu korony św. Wacława. 15 czerwca elekt przyjął postawione warunki i rozpoczął rządy, dokonując pierwszych nominacji dostojników. Wkrótce znów pojawił się biskup protazy, prosząc o rękę Jadwigi dla swego pana i proponując w jego imieniu ugodę, co jednak w wytworzonej sytuacji było już niemożliwe. 25 lipca Władysław na zawsze opuścił Kraków. Towarzyszyło mu 2000 piechoty, 7000 jazdy, trzech biskupów polskich, kilku książąt śląskich i długoż. Po drodze musiał omijać wojska Korwina. 19 sierpnia wjechał do Pragi, a na jego spotkanie wyszły procesje i tłumy ludności. 22 sierpnia 1471 roku biskupi polscy, czescy byli husytami, koronowali 16-letniego chłopca w kościele świętego Wita. Panowanie Władysława nie zapowiadało się jednak gładko. Podiebrat je pozostawił znacznie większe długi niż przypuszczano. Kler uważał Korwina za króla Czech, a papież przygotował nawet nigdy nie ogłoszoną bullę wyklinającą zarówno Władysława, jak i prałatów, którzy go koronowali. Kłopoty finansowe nowego władcy były tak wielkie, że matka musiała się zrzec na korzyść pierworodnego wiana wypłaconego jej wreszcie częściowo przez Fryderyka III. W tym czasie w Krakowie przygotowywano się do objęcia następnego tronu. Na Węgrzech powstał poważny spisek obejmujący dużą grupę magnatów, a skierowany przeciw Korwinowi. Planowano przekazać koronę kolejnemu synowi Akuszanki, a mianowicie czternastoletniemu Kazimierzowi. 20 września podpisał on deklarację przygotowaną w budzie przez prymasa, w której nazywał siebie dziedzicem tronu przodków, a Macieja Huniadi uzurpatorem. Wszystko to znosiliśmy z powodu naszego wieku dziecięcego, ale dziś, przyszedłszy do lat, wstępujemy do tego naszego królestwa. 2 października drugi syn Rakuszanki na czele polskich oddziałów opuścił Kraków. Po drodze ojciec dodał mu hufiec, który właśnie wrócił z Pragi, dokąd odprowadzał Władysława. Kazimierz zaczął używać tytułu Królestwa Węgierskiego Spadkobierca. Jednak wyprawa zakończyła się niepowodzeniem. Maciej pogodził się z prymasem i większością spiskowców, a żadne z dużych miast nie wpuściło kulewicza, którego wojska utknęły pod nitrą. Po kilku miesiącach wyprawa Kazimierza powróciła do Polski. Piętnastoletni pretendent tak boleśnie przeżył swoje niepowodzenia, że na jakiś czas zamieszkał z dala od dworu i stolicy w Nowym Targu, polując być może na stokach Turbacza. Do Krakowa powrócił dopiero pod nieobecność ojca, gdy ten udał się na Sejm do Piotrkowa. W wyniku tych wydarzeń rozpoczęła się długa wojna z Korwinem, który zajął Śląski Morawy i poważnie zagroził władztwom obu Jagielonów. Ojca i syna. Początkowo podczas prób nawiązania pertraktacji pokojowych Maciej prosił raz jeszcze o rękę królewny Jadwigi i tym razem bez rezultatu. Wreszcie udało mu się poślubić beatryczę, córkę króla Neapolu Ferdynanda I. W tym czasie Jadwiga została wydana za mąż w sposób zadowalający ambicje swej matki. Narzeczonym został książe bawarski, krewny Elżbiety ze strony babki po mieczu. O rękę królewny prosił w imieniu Wittelsbachów Henryk, biskup Regensburski. Przybył on pod koniec 1474 roku do Łęczycy i Kazimierz zabrał go do Radomia, gdzie bawiła królowa. 31 grudnia podpisano umowę małżeńską. Jadwiga miała dostać 32 tysiące złotych węgierskich posagu. 5 lutego 1476 roku narzeczony wystawił dokument wyliczający dobra, na których ta suma została ubezpieczona. W skład wyprawy kulewny wchodziły głównie futra. W październiku rodzice odprowadzili córkę do Poznania. Dalej jechała pod opieką Anny, księżnej Cieszyńskiej, Doroty Koniecpolskiej i wojewody kaliskiego Ostrologa. Wittenberdze spotkał ją orszak narzeczonego, a księżna Anna z częścią Polaków wróciła do domu.